Czarnecki, Radio Wolne Media. Witam wszystkich słuchaczy na kolejnej audycji z cyklu Gdzie Leży Prawda. Dzisiejszym tematem będzie rzecz bardzo popularna i bardzo kontrowersyjna, czyli New World Order, Nowy Porządek Świata, NWO. Moim gościem jest Mikołaj Rozbicki z grupy Stop NWO Poznań. To. Mikołaj organizuje spotkania właśnie na temat nowego porządku świata w Poznaniu. No i dobrze, Mikołaju, zacznijmy od tego, czym według Ciebie jest nowy porządek świata. Nowy porządek, nowy porządek świata dla mnie. Otóż może najpierw bym powiedział, kim, czym wcześniej było to dla mnie. Na samym początku, tak jak większość ludzi, myślałem, że to tylko faktycznie elita globalna, która spiskuje, spotyka się za zamkniętymi drzwiami, planuje jak tu zdobyć jeszcze więcej władzy, zcentralizować i że to na tym się, że tak powiem, zamyka i koniec tematu i trzeba z nimi walczyć, oświadamiać ludzi i, i pokonać ich na tej zasadzie takiej politycznej, na, na, na polu ekonomicznym i tak dalej, i jak gdyby ograniczyć ich działania. Natomiast dzisiaj, poszerzając swoją wiedzę na ten temat, wiem, że to, to nie do końca jest już jak gdyby koniec tej zagadki. Dlaczego? Myślę, że najpierw musimy sobie zadać pytanie, dlaczego ten NWO w ogóle może istnieć? Dlaczego garstka ludzi manipuluje sześcioma miliardami ludzkości? Prawda? Jest to bardzo ważne pytanie. Musimy zrozumieć mechanizmy, jakie rządzą tym wszystkim. I dlatego dla mnie NWO tak naprawdę to jest odbicie stanu naszej świadomości. Stanu świadomości ludzkości. Znaczy NWO istnieje tylko dlatego, że my na to pozwalamy. Tak jest prawda. Czyli wszystko tak naprawdę, cała odpowiedzialność, ca całe sedno sprawy tkwi w ludzkości, w ludziach. Jeżeli my dajemy się okłamywać, manipulować i oszukiwać i, i gramy w tą grę, w którą oni nam zorganizowali, czyli tańczymy według zasad, według muzyki, którą oni nam zagrają, oni, czyli ta globalna elita, wówczas ten system funkcjonuje. Tak naprawdę sami sobie budujemy <śmiech> więzienie, sami sobie budujemy yy, ten matrix tak zwany i większość ludzi niestety współpracuje z tym i tworzy, współtworzy go. Tak naprawdę nic by nie było możliwe bez akceptacji lub nieświadomości takiej dużej grupy ludzi. A to jest dobra wiadomość, ponieważ to oznacza, że możemy to zmienić w każdej chwili. Tak naprawdę oczywiście nie jest to takie proste, ale jeżeli dotrzemy do ludzi z tą informacją, jeżeli ludzkość wydorośleje, za przeproszeniem, ja tak uważam, bo, bo na razie się zachowujemy jak takie owieczki faktycznie i jak gdyby w pewnym sensie, hmm, może to zabrzmi brutalnie, ale zasługujemy na ten los. To znaczy, to jest nasza lekcja, to jest nasza nauczka, że my musimy być świadomi. My musimy dbać o to, co się dzieje na świecie. My musimy się zajmować tymi tematami. Nie możemy wierzyć w to, że rządzący nami politycy są super, są fajni i oni, oni o nas dbają, że nigdy by nic złego nie zrobili itd. itd. Mhm. A jak w ogóle doszedłeś do tego, że istnieje coś takiego jak nowy porządek świata? No, to jest, moja historia jest długa, pod tym względem, że ja zawsze się interesowałem takimi tajemniczymi zjawiskami ukrytymi sprawami. I ten zwykły materialny świat z, z nauką, z, z karierą mnie nigdy tak naprawdę nie fascynował. I Zaczynałem od UFO, od takiej gazetki, była kiedyś Factor X, chyba dobrze pamiętam, nie z tej ziemi później, bo ja zawsze szukałem takiej informacji, zawsze, zawsze, zawsze wiedziałem, że to jest ważne. Mhm, Ale mhm. oczywiście to są takie poboczne tematy. Natomiast o, o NWO dowiedziałem się, oj, kilka lat po 11 września, kiedy ktoś podrzucił mi ten filmik. Jeden z filmików o 11 września już nawet nie pamiętam, jaki to był, ale ja jestem studentem politologii, muszę zaznaczyć, więc byłem także zaprogramowany na widzenie świata w sposób określony, czyli w ten taki powiedzmy, jak elita sobie tego życzy, czyli że fajnie, że globalizacja to jest naturalny proces i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, jak obejrzałem ten film, chociaż na początku reagowałem jak zaprogramowany człowiek, czyli odrzucałem to na początku, jak kolega mi mówił, że a wiesz, że Amerykanie zrobili 11 września sami, bo chcieli coś tam, coś tam. Ja mówię, stary, o czym ty gadasz? Bo ja studiowałem 5 lat politologię, no to ja wiedziałem, co Amerykanie, przecież to śmieszne, żeby swoich obywateli z, z, z, zabijali i tak dalej, i tak dalej. Ale miałem otwarty umysł i przejrzałem ten film. Obejrzałem go i później wpadłem po prostu w ciąg takich sytuacji. Ja po prostu chłonąłem te informacje i, i, i od razu wiedziałem, że to jest prawda. Czyli tak naprawdę, tak jak większość ludzi przebudziła się 11 po 11 września po tych filmach, ponieważ to jest taki pierwszy element, który zaczyna burzyć tą naszą wizję świata, bo jeżeli okazuje się, że Amerykanie potrafią zrobić coś takiego, to, dla, to dalej następuje pytanie. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Idziemy dalej. Dlaczego jest ta globalna lita? Dalej. Jak działa system finansowy? Idziemy dalej. I, i to wszystko się składa na wielki obraz rzeczywistości. No i od tego się zaczęło tak naprawdę. Chociaż ja mówię o duchowością, ryką, tymi innymi sprawami, które niestety większość ludzi to trochę bagatelizuje, ale to akurat jest ich droga. Ja uważam, że to wszystko się łączy i to wszystko jest ważne. I żadnej informacji, żadnej żadnych elementów tej układanki nie można bagatelizować. Trzeba wszystko zbierać, bo to się wszystko wiąże. NWO to jest tylko jeden ważny, oczywiście, że ważny, ale jeden z elementów obrazu świata. Mhm. Dobrze, proponuję teraz, żebyśmy posłuchali piosenki, a do dalszej części audycji wrócimy już za chwilę. Wracamy po przerwie, Filip Czernycki, Radio Wolne Media, e, audycja Gdzie Leży Prawda. Mówimy dzisiaj na temat nowego początku świata. Moim gościem jest Mikołaj Rozbicki ze Stop NWO Poznań. E, teraz przejdźmy może do tego, e, do tej Twojej grupy, do Stop NWO Poznań. E, jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ta idea, żeby z, z coś takiego, taką inicjatywę stworzyć? Hmm. To znaczy, że przez kilka lat śledziłem wszystko, chłonąłem informacje, śledziłem wszystkie fora internetowe poświęcone nowemu porządkowi świata i innym pobocznym tematom. I ja po prostu w pewnym momencie stwierdziłem ludzie, no zróbmy coś, No sam internet to nie jest wszystko. Tak poczułem taką wewnętrzną potrzebę, żeby naprawdę zacząć działać, a nie tylko siedzieć i glapić się w ekran monitora. No i oczywiście w momencie jak ta myśl powstała, nie miałem żadnych konkretnych pomysłów ani żadnych konkretnych możliwości, ponieważ byłem zwykłym szarym człowieczkiem jak każdy I, i, i żadnych możliwości finansowych wielkich też nie miałem. Natomiast moja myśl i intencja była silna, żeby coś zrobić i w tym momencie moja ścieżka życiowa po prostu potoczyła się tak, że wszystko się jakoś, wszystkie drogi i wszystkie drzwi się pootwierały, ludzi spotkałem osoba, takich, których mi było potrzeba i oczywiście z wieloma zakrętami, problemami itd. tak ale jednak da się takie coś zrobić. Ja po prostu powiedziałem, że ja chcę zrobić spotkanie, żeby, żeby zebrać ludzi z Poznania, z okolic, puścić film, y, przedstawić jakąś, jakąś moją wizję tego wszystkiego, moje zdanie. Potem, żeby się odbyła debata, rozmowy i tak dalej, a przy okazji zawiązać nowe kontakty. Na początku to było zwykłe takie spotkanie w Poznaniu, chyba 7, jeżeli dobrze pamiętam, tak, 7 stycznia to było w jednej ze szkół poznańskich. Było 50 osób, mimo tylko skromnej reklamy przez dwa tygodnie na dwóch stronach internetowych. Ja myślę, że to jest wielki sukces, bo no ludzie no do kościoła czasem mniej przychodzi ludzi, pomimo stałej reklamy, prawda? Także mimo takich kontrowersyjnych tematów, okazuje się, że nie jest wcale nas tak mało. Ja poznałem tam wielu ludzi i właśnie to chciałem osiągnąć. Po pierwsze, zacząć nowy etap w działalności Anten tak powiem, w Polsce i może no na świecie, to może teraz za dużo powiedziane, ale w Polsce, bo to jest nasze podwórko czyli ruszyć temat, wyjść z internetu, pokazać, że jest problem dla innych ludzi, czyli, czyli zwracamy na siebie uwagę, a po drugie zebrać tych ludzi i pokazać, słuchajcie, jest nas więcej, nie jesteście z samymi, nie jesteście świrami, którzy tylko, tylko wy widzicie to w internecie, jest nas więcej w Poznaniu i w, i w innych masach także, i że możemy coś razem zdziałać i, i to była moja idea i, i ja nadal będę, że tak powiem, tą drogą podążał. No ja uważam, że to jest ważne, no naprawdę, no ile można siedzieć w internecie, internet jest super, jest super, naprawdę pozwolił nam się zorganizować, pozwolił nam zebrać mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo informacji, bez internetu by tego nie było, no ale musimy iść dalej, musimy iść do przodu, nie możemy na tym poprzestać. Ja tak czułem, mam tą skromną satysfakcję, że no chyba trochę poruszyłem ten temat do przodu. No i tych spotkań będzie więcej, będzie, będzie więcej, ja na pewno nie poprzestanę na tym spotkaniu i na tych kilku, które już zorganizowałem. Mm -hmm. A tak ogólnie jakbyśmy powiedzieli powiedzieć... Jak według Ciebie powinniśmy walczyć z nowym porządkiem świata? O, to jest bardzo ważne pytanie. Dobrze, że zadałeś. Ponieważ wielu ludzi wyobraża sobie tak. Na tym pierwszym poziomie, jak, jak dowiedzą się o NWO, myślą, kurczę, musimy ich tam, nie wiem, niektórzy myślą powystrzelać, drudzy, że wybory, zrobić swoją partię, inni, że w ogóle, nie wiem, no nie, pójść, marsz na Sejm zrobić, coś takiego, rewolucji i tak dalej. Otóż nie w tym rzecz. Tak naprawdę, jeżeli będziemy się bawić w takie gry, to tak naprawdę nadal tkwimy w Matrixie i, i gramy według jego zasad. Dlaczego? Dlaczego tak uważam i dlaczego uważam, że coś innego jest ważniejsze? Ponieważ jeśli nie zmienimy świadomości ludzi, ich sposobu myślenia, jeśli ludzie nie, nie, nie staną się dorosłymi istotami Odpowiedzialnymi za to, co, co się dzieje w ich życiu i, i, i na naszej planecie, to tak naprawdę niczego nie zrobimy, ponieważ okej, okay, przyjdzie kolejny zbawca, lider polityczny, który powie: Ja wam załatwię, pokonamy NWO i tak dalej, i tak dalej. I oni za nim pójdą jako wieczki, ponieważ o, ktoś coś zaproponował, super, on, on coś za nas zrobi. Nieprawda, i to się skończy kolejnym oszustwem, kolejnym kolejnym jakimś zawodem i tak dalej, i tak dalej. Gramy w tę samą grę i praktycznie kręcimy się w kółko, nic, nic to nie rozwiązuje, więc ja uważam, że jeżeli zmieniamy świadomość ludzi, docieramy do nich z informacjami alternatywnymi, pokazujemy im, że świat wygląda zupełnie inaczej, żeby zaczęli szukać, badać na własną rękę i przede wszystkim wzięli odpowiedzialność za siebie i za swój los w życiu i nie oddawali go komuś gdzieś na zewnątrz, czy to kapłanowi religijnemu, czy politykowi, czy komukolwiek innemu, po prostu my musimy zacząć być dorośli. No tak naprawdę ludzkość jest w stanie niemowlęcym. I dlatego ci ludzie, którzy są strasznie mądrzy i inteligentni, to wykorzystują. To, są, to jest właśnie ta elita. I dlatego żadne propozycje wyborcze, żadne e, jakieś super rozwiązania, protesty. Na dłuższą metę nic nie zdziałają, że nie zmienimy mentalności i sposobu myślenia ludzi. To jest podstawa, to jest podstawa. Bez tego po prostu nic się nie zmieni. Mm -hmm. Jestem pewien, że słuchają nas teraz również osoby, które są nie do końca przekonane do idei nowego porządku świata, że coś takiego w ogóle istnieje. Co byś takim ludziom powiedział? Hmm. No ja myślę, że ja sam byłem taką osobą, dlatego musimy być pokorni. Ja rozumiem tych ludzi po części, ale nie rozumiem jednego. Jeżeli ja daję komuś na tacy informacje, to znaczy wysilam się, nagrywam filmy, daję informacje, artykuły, a ci ludzie zbywają to, że nie mają czasu, że coś, że coś, że coś i sto tysięcy powodów. Ale mimo wszystko się wyśmiewają z tego tematu, to tego nie zrozumiem. To jest po prostu ignorancja i to jest głupota. I tacy ludzie są idealnymi niewolnikami właśnie. Właśnie o tym mówię o świadomości. Dopóki ludzie się nie przebudzą i zbadają tych informacji. Bo, okay, bo ja rozumiem sceptyka, który obejrzy te filmy, ale naprawdę je obejrzy. I zapozna się z tematem to prędzej czy później on i tak zobaczy, że to się dzieje, ponieważ wielu ludzi myśli, dobra, jasne, przesadzasz z tymi mikrochipami, przesadzasz z tym, przesadzasz z globalną ekonomią, że tam są szwindle, ale dobra, na dziś on tak powie, ale jutro, za tydzień, za rok, zobaczy, że to się dzieje, bo to, jest, bo to się dzieje i coraz więcej ludzi, którzy wcześniej byli sceptykami, teraz widzą, że kurczę, coś w tym jest bo naprawdę to się dzieje na świecie, obserwują media, czyli ta informacja do nich dotarła i ona zadziała prędzej czy później, jeżeli mają na tyle otwarty umysł i świadomość tego, co się dzieje. No oczywiście, mówię, znowu wszystko sprawdza się do umysłu i świadomości. To jest podstawa. Na tym musimy się skupić. Oczywiście wszystkie te informacje o spiskach, o, o manipulacjach są bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja tego nie deprecjonuję, tylko, tylko musimy zrównoważyć pewne rzeczy. Nie możemy iść jednostronnie. To, no ale to jest moje osobiste zdanie oczywiście doceniam także ludzi, którzy troszeczkę inaczej na to patrzą i róbmy wszyscy to, co w naszej mocy żeby ten system zwalczać dobrze, teraz zapraszam słuchaczy na krótką przerwę muzyczną i do tematu wracamy już za parę minut Monster! I'm po przerwie, Filip Czernecki, Radio Wolne Media, audycja Gdzie Leży Prawda. Mówimy na temat Nowego Porządku Świata razem z Nikołajem, Rozbiskim z grupy Stop NWO Poznań. Jeszcze chciałbym zadać Ci jedno pytanie, a mianowicie jak organizować taką lokalną działalność przeciwko Nowemu Porządkowi Świata? Bo Myślę, że słuchają nas również osoby, które no nie mieszkają w Poznaniu, tam mieszkają w jakichś innych miastach, a też chciałby jakąś inicjatywę tego typu zawiązać, w jaki sposób właśnie walczyć z nowym porządkiem świata, jakoś tam szerzyć świadomość, że tak powiem. No i co byś doradził takim ludziom? Dokładnie, to, to drugie określenie bardziej mi się podoba, szerzyć świadomość, ponieważ wa walczyć z NWO, i szer a szerzyć świadomość to jest to samo. Ja wolę to drugie, ponieważ nie jest anty, tylko jest za czymś, prawda? No wiadomo, że to jest mm. czysta psychologia, ale okej. Okay. Ja, ja sobie tak samo zadawałem to pytanie, ale naprawdę, mów, mówię wam z mojego własnego doświadczenia, naprawdę nie ma żadnych przeszkód, jeżeli jesteście zdeterminowani, chcecie to robić, to znajdzie się w waszym życiu rozwiązanie. Ja naprawdę siedziałem przed ekranem monitora, nie miałem żadnych znajomości, żadnych kontaktów na samym początku, tylko miałem ideę, myśl i bardzo, bardzo szczerą intencję, żeby to zrobić. I mi się udało. Okej, okay, minie miesiąc, minie dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale jeżeli nie odpuścicie tematu, to wam się to uda. I teraz tak, no oczywiście ja nie będę dawał jakiejś jednej regułki, ponieważ każdy niech to zrobi po swojemu. Ale najważniejsze, żeby działać. Ponieważ większość ludzi, ja widziałem to na moich spotkaniach, część ludzi przychodzi tylko po to, żeby zobaczyć, okej, okay, okej. Okay, I oni w ogóle nie, nie myślą, no i co, i co my mamy zrobić? I tak dalej. Cokolwiek, cokolwiek zrobicie, Jakąkolwiek formę działalności wybierzecie, jest to strasznie cenne, ponieważ wasza działalność, że tak powiem, promieniuje na innych ludzi. Oni otrzymują informacje i tak dalej. To jest strasznie ważne. I oczywiście takie małe spotkanie nawet dla dziesięciu osób jest strasznie ważne. Co można zrobić? No, prosta sprawa. Chociażby zorganizować pokaz filmów, nawet wziąć jakąś małą salę, nie wiem, uderzyć do domu w kulturę, do szkół zaprzyjaźnionych, do znajomych, którzy mają jakiś lokal, do pubów, tak jak ja teraz będę miał spotkanie, ale to później o tym powiem. Zorganizować wyświetlenie filmu, może przygotować jakiś temat do powiedzenia, no ja akurat takie, taką formę wybrałem. Ale można zrobić ulotki, można po prostu rozmawiać ze znajomymi, rozdawać filmy no cokolwiek, no teraz my w Poznaniu na pewno na wiosnę, jak będzie cieple, będziemy robić taką poznańską wersję, wszystko jest ok, czyli everything is ok, rodem z Wielkiej Brytanii, jeżeli nie wiem, że pamiętam, ten chłopak jest chyba z Wielkiej Brytanii, lub z USA, no. a chyba z Wielkiej Brytanii. Tak, z Wielkiej Brytanii. Dokładnie, I, i to jest super, no po prostu róbmy coś, no nie siećmy za tymi, że tak powiem, i nie rzekajmy, aż ktoś za nas coś zrobi, ponieważ ja naprawdę spotkam się z ludźmi, którzy no wiedzą o tym, ale no, siedzą i rozkładają ręce, a co ja mogę. Oni są tak naprawdę nadal zaprogramowani przez system, że oni nie mają władzy, że oni nic nie mogą, nic nie zrobią. No i jeżeli tak myślą, to tak jest. Ponieważ my tworzymy swoją rzeczy tutaj wchodzimy troszeczkę w i tak dalej, ale ja uważam, że to działa. Prawo przyciągania i tak dalej. Tak, tak. No wiem, że to jest dla niektórych drażliwy temat, bo, bo, bo zamykają się na te informacje, ale nieważne. Ja wiem, że to działa, bo to sprawdziłem w swoim życiu od niedawna i wiem, że to działa. Także naprawdę, nie ma siły, która was powstrzyma, jeżeli chcecie. Naprawdę czujecie się na siłach coś zrobić i róbcie to. I w jakikolwiek sposób, w, jaką, w jakiejkolwiek formie wybierzcie dla siebie odpowiednią i zróbcie to. Zróbcie to w swoim lokalnym mieście, w lokalnym że tak powiem, otoczeniu. Zróbcie to w gronie swoich znajomych. Zróbcie to dla najbliższych. Cokolwiek zrobicie, jest to strasznie, strasznie ważne, bo pcha ten wózek do przodu I jeżeli będzie takich więcej jak ja i, i inni, którzy zrobili takie spotkania lub którzy formę działalności powiedzmy wybrali w internecie taką, no to po prostu popychamy to do przodu, bo dzisiaj wszyscy korzystamy z tego, że ktoś zaczął ten temat. Dzisiaj ja korzystałem z takiego, z wszystkich ludzi, którzy tłumaczyli filmy na polski. Ja korzystałem z ludzi, którzy zakładali strony internetowe. I ja teraz pcham ten wózek dalej, ponieważ ja dzięki temu mogę dalej działać, mam wiedzę, organizuję spotkania. Ci ludzie, którzy są na spotkaniach, zainspirują się mną i pójdą dalej, i zrobią coś dalej. Więc każda wasza działalność jest strasznie, strasznie, strasznie cenna i zainspiruje kolejnych ludzi. I to jest taki właśnie łańcuszek. Dlatego apeluję, żeby to robić. Chciałbyś jeszcze coś dodać do na naszej dzisiejszej audycji? Hmm. No myślę, że przede wszystkim żeby ludzie naprawdę nie zamykali się na inne informacje oprócz samego nowego porządku świata, elity globalnej i tego całego spojrzenia na ten temat ze strony materialnej. Naprawdę to jest bardzo ważne, żeby zbierać wszystkie informacje o, o naszej rzeczywistości. I Bo, bo wielu ludzi wchodzi na ten etap, uważają oświeceni. Ha, śmieją się z tych, którzy nie wiedzą o NWO, śmieją się z tych, którzy nie wiedzą o 11 września. Och, jaką oni to wiedzę posiedli. No a jak ktoś wchodzi i mówi coś im o UFO na przykład, albo o tematach troszeczkę bardziej już wymagających, jeszcze bardziej otwartego umysłu niż tylko iluminacji itd., itd. No to wtedy oni się śmieją z tych osób, że no to już jest świrostwo itd. Czyli zrobili krok do przodu, ale zamknęli się w kolejnym pudełku, po większym nieco. To jest bardzo, bardzo. Nie, może nie, nie że negatywne, ale tak naprawdę blokuje to rozwój i tak dalej. Ogranicza. Y Ogranicza, no, tak, ponieważ rzeczywistość jest o wiele, o wiele bogatsza. Naprawdę, nie zamykajmy się na te informacje, dopuszczajmy wszystkie. Okej, okay, na dziś ona Tobie się wydaje bezsensowna, na dziś ona Tobie się wydaje całkowicie irracjonalna, ale nie odrzucaj jej, zachowaj ją w pamięci, zbadaj temat. Może za rok wydać się całkiem sensowna, ponieważ. Ja po prostu staram się postawić w sytuacji takiej. Pamiętam, jak ktoś mi mówił pierwszy raz w 11 września, jak zareagowałem. A dzisiaj, ja śmieję, może nie śmieję się, ale widzę ludzi, którzy reagują tak samo, jak ja reagowałem wtedy. Więc czy nie wpadamy w kolejną pułapkę, kiedy ktoś nam zapodaje jakąś inną informację, czyli kolejny krok, a my dalej się yy, uważamy, że już teraz wiemy wszystko, więc już, już reszta nas nie interesuje. Nieprawda. Trzeba się wyzbyć ignorancji tak ignorancji i tego zamknięcia, że już więcej informacji nie przyjmuję do mojego mózgu, ponieważ już, ja już wiem wszystko, tak? było już jest oświecone, że tak powiem, nie, nie, nie, nie, to jest o wiele bardziej skomplikowane, nieważne jak to widzi ten świat, nie ma jednej wersji, ale żeby myśleć, żeby rozważać, żeby dalej iść tą drogą, no a poza tym, tak jak mówię, żeby organizować te spotkania, no ja serdecznie zapraszam do Poznania na wszystkie nasze spotkania, teraz najbliższe mamy 15 marca, Klub Czytelnia, Święty Marcin 69, na godzinę 18 będzie film Wezwanie do Przebudzenia. To jest taki najbardziej popularny film z tych tematów i najbardziej, że tak powiem, całościowy, który obejmuje tą tematykę dosyć zgrabnie. A później fajne tematy, prezentacje tutaj ja i kolega będziemy przedstawiać, jakby szerzej, tą tematykę. A przy okazji można wypić piwko i, i nie tylko łyknąć trochę wiedzy, ale i, i piwa. Wszystko to jest fajne, jeżeli to jest wszystko że tak powiem, w odpowiednich proporcjach. Także serdecznie zapraszam i naprawdę zachęcam do działania. Jestem dowodem na to, że można, bo byłem takim jak wy, zwykłym słuchaczem, oglądaczem, czytelnikiem różnych forów internetowych i można, można, można wszystko zrobić, tylko chcieć i działać. W takim razie ja również zapraszam na to spotkanie. A tobie Mikołaju dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do usłyszenia.